c z y t a m y z ewangelii Jana. Aus Johannes, a a n z ewangelii j a n n e piętnastego r a z dziesiętnastego. a

Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latość, sama z siebie nie może wydawać owocu. Jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście lato roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bezemnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latość. r o Takie zbierają i rzucają w ogień, gdzie skłoną.

1> in Johannes 1 3 1 4 1 4 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 s 4 1 4 1 e 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 o 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 i e 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 e 1 4 1 4 1 4 1 Und da spricht der Herr Jesus zu den Jüngern über himmlische Beziehungen。

I tam Pan Jezus do nich mówi o tych niebiańskich relacjach. Die der zum Vater. O tym związku Uczniów z Ojcem. O tym związku do niego, który wkrótce też będzie w niebie. Und die zu dem Geist. I o tym związku z Duchem Świętym. Wunderbare Beziehungen, in die ein Glaubender gestellt ist.

Są to cudowne Relacje, do jakich wierzący jest przysposobiony. 15 w 15. rozdziale ta sytuacja jest całkiem inna. s i sind n c h t l ä n g e auf dem o b e a Już nie znajdują się w tej górnej sali. o n i z e sind h i n a u s g e g a n e n Sie b e f n d e n s i c sozusagen in der w e l Można by p o w i e d z i e że z n a j d u j i ę w świecie.

I Pan Jezus mówi do uczniów o przynoszeniu owocu. I możemy się z tego nauczyć jednej ważnej rzeczy: Frucht bringen na Ziemi możemy tylko wtedy, jeśli rozkoszujemy się tymi niebiańskimi rzeczami. Jeśli na tej Ziemi chcemy przynosić owoc dla Boga.

と、まずは自分たちの自然を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。これは一つのコンテンツ13と14です、15と16です。

13, 14, a rozdziałem, rozdziałami 15 i 16. Jezus fängt i e r an: Ich bin der wahre Weinstock. Pan Jezus zaczyna tutaj słowami: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. I może znamy tych siedem słów, czy siedem początków zdań, k t

Które Pan Jezus zaczyna mówiąc: Ja jestem. Zaczyna się w szóstym rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi: Ja jestem chlebem życia. Pan Jezus jest jako ten człowiek, który przyszedł tutaj na tę Ziemię. Der Gesandte vom Vater.

Ten, który jest posłany od ojca.、Er gekommen, um、I on przyszedł, aby ludziom dać życie. Ale to nowe życie potrzebuje pokarmu.、Er、manna, die I on sam jako ta prawdziwa manna jest tym chlebem życia. I on sam jako ta prawdziwa manna jest tym chlebem życia.

Drugie miejsce jest w rozdziale ósmym. d n i e r w Pan Jezus tam mówi: Ja jestem światłością świata. I on stawia ludzi w tym świetle Bożym. a Aby mogli poznać, kim człowiek jest w oczach Bożych.

On stawia nas na tym, w tym stanowisku, w, tej, w tym świetle nas stawia. I otwiera nasze oczy, abyśmy mogli widzieć te rzeczy Boże.

I to mamy zilustrowane w rozdziale d z i e w i ą t y m g d y pan j e z u s otwiera oczy ślepego. p r z e d t e m On był w t e j c a ł k o w i t e j c i e m n o ś c i n i c nie w i d z i Ale ł a później te jego oczy zostały otwarte.、Er、I rozpoznał pana Jesusa. z u a Poznał Pana z j e

Na początku on mówił o nim jako o tym człowieku, którego zowią Jezusem. Ale am Ende fällt er vor nim nieder i weź, że jest to Sohn Gottes. Ale pod koniec tego rozdziału on pada przed nim i wie, że to ten jest Szym Bożym. Danny a m y dwa Ich Bin-Worte w kapitel 10. Następnie mamy dwa te słowa, te zdania: i Ja jestem w rozdziale 10. Der Jezus mówi: Ich bin die Tür.

Panie j ó z e f i ja jestem drzwiami. j a p r z e z n i e g o t r z e b a wejść, aby wejść do tego obszaru nieba. Auch, ale, ale dalej mówi też, ja jestem dobry p a s t e r z Dobry p a s t e r z życie swoje kładzie za obce. Ja, er jest der h i t e der sein Leben gelassen hat.

Tak, on jest tym pasterzem, który położył swoje życie. Ale teraz, jako ten pasterz, idzie przed swoimi owcami. Jako pasterz on też trzyma tą trzodę w tej jedności. Jeden pasterz, jedna trzoda. f ü n f n s kam kapitel 11.

Następnie po raz piąty mamy rozdział jedenasty. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Pan Jezus mówi: Ja i jestem zmartwychwstanie i żywot. Wer an den Herrn Jezus an a u g l b t der geht v o m Tod <coughs> i n s l e b b e e n ü r To w i e że Pana Jezusa, ten przechodzi ze śmierci do życia. Na koniec s e c s t e n s Kapitel czternasty. Szósty raz jest to w rozdziale c z t e r n a s t y Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.

またす。Ja <i życie. S 2>

Czasami ten wiersz jest wyjaśniany na podłożu ewangelizacyjnym. I również nadaje się do tego bardzo dobrze, by pokazać, że jest tylko jedna droga do Boga. Ale ten wiersz oznacza o wiele więcej: że Jesus nie jest nie tylko tą drogą do Boga, on jest również ten, który przynosi. Przy

Nosi nas do tej społeczności z Ojcem. On jest tą prawdą o tym Ojcu. On jest tym życiem od tego Ojca. I on tych, którzy otrzymali to nowe życie.

Przywodzi do tej społeczności, czy do tej relacji z Bogiem jako z Ojcem. I teraz po raz siódmy tutaj Pan Jezus w naszym rozdziale mówi: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Es geht hier o einen Platz des Zeugnisses und des Fruchtbringens auf der Erde. Tu jest mowa o tym świadectwie i o przynoszeniu owocu na tej Ziemi. I bisher.

イス rael はあなたの場所でのチャンネルを持っていました。いつもイス rael はあなたの場所でのチャンネルを持っていました。

v e r t r i e b s Nationen und pflanzt、mhm. 89. Vers. Dich p r n l a p n b e n u s c h t n e d e und n a s a d i Das ist eine Beschreibung, wie Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat.

To jest opis, jak b ó g s w ó j lud i z r a e l s k i wyprowadził z Egiptu, wie、er、vertrieben hat, jak on te narody z Kanaanu wypędził,、er、land, i jak tamten naród zasadził w tej krainie mlekiem i miodem płynącym. a k t a e n n a r d a z i e i n e mlekiem i miodem p ł n ą I do tego miejsca z Isaiah 5. Jesaja 5, Vers 1 i 2.

Wiersze pierwsze j i drugi. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, ulubioną jego p i e ś ń o jego winnicy. Ulubieńc mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej w i e ż ę i wykł w niej brasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Da wird uns das beschrieben, wie Gott sein Volk gepflanzt hat auf diesem. diesem

f r u c t b a r e Hügel. Tam jest nam opisane, jak Bóg ten naród zasadził na tym urodzajnym pagórku. I oczekiwał, że ten naród przyniesie o w o c dla niego. Ale nie przyniósł żadnego owoce. I teraz.

Sam Pan Jezus wystąpił. n a Zamiast Izraela. Za, w zastępstwie za Izraela. Er kam hier auf diese Erde. On przyszedł na tę Ziemię. I przyniósł ten owoc, owoc dla Boga. In dem Herrn Jesus fand Gott, der vom Himmel auf die Erde schaute, Frucht. Pan Jezus przyniósł ten owoc, na który Bóg mógł patrzeć z nieba.

私たちはこのお酒は、このお酒は、このた酒は、この Aww. 酒は、このおでは、このお酒は、このお酒は、このお酒は、

Trzynasty wiersz mu jest mowa o tym, kim czy czym jest wino rośl. Lecz wino rośl odpowiedziała im, czy mam zaniechać m o s z c u mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby b u j a ć nad drzewami. Also, die Frucht des Weinstocks, die erfreut Götter und Menschen.

Ten Owoc w w i n o r o ś l i rozwesela Bogów i ludzi.、So、I tak też Pan Jezus tutaj, będąc na tej Ziemi, przynosił ten Owoc dla Kuradości Bożej. Himmel, I zanim Pan Jezus wstąpił do nieba,

Łączy swoich ze sobą i mówi: teraz wy macie przynosić owoc na Ziemi, ale nie w połączeniu z Żydostwem, nie w połączeniu z ludem izraelskim, nie w połączeniu z Gesetz, nie w połączeniu z zakonem, nein, nie w połączeniu Mir.

Tylko i wyłącznie w połączeniu ze mną. I mówi: ż e z e m n i e nic nie możecie uczynić. Wir haben d i s eben gesungen in i e s e m Lied. Panie Jezus, o, ich brauch Dich. Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Nie możemy przynieść żadnego owocu bez Niego. Wir brauchen I. Potrzebujemy Go. Wir brauchen diese Verbindung zu IM. Potrzebujemy tej łączności z n IM. Ohne IN können wir gar nichts.

Bo bez niego nic nie możemy. Ale jeśli w nim będziemy trwali, to możemy przynieść ten owoc dla Boga. t e r o Pan Jezus jest tym prawdziwym krzewem winnym. I on nas postawił na tym miejscu, na którym mamy wydawać ten owoc ku radości Bożej.

左側に、おいしいお姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お i さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉�は、お姉�は、お姉�は、お姉�

Gdybyśmy tak obserwowali okolice, gdzie uprawia się winogrona, to można zauważyć, że trzeba w to włożyć mnóstwo pracy. I tak samo i dzisiaj Bóg Ojciec dokłada wielkich starań i wiele trudu o swoich. Ich lese mal einen vers aus 1. Petrus 4.

なぜ、この部屋に行くことができますか

でも、お前たちがお金をするのは、とても重要なことをお得にするので、とても重なことをおする。とても重要なことをお得にする。とても重要なとをおにする。とても重す

Zadaje sobie trud z naszego powodu, z powodu wie, nas. i l e hat r、er、n um u r u p u musiał sobie zadać, by nas w ogóle zbawić? r h a i n o n dał swojego umiłowanego s y n a i i l e ż t r u d u on sobie zadaje codziennie?、Er、dafür, i on dba o n d b a o t o a b y ś m y o s i ą g n ę l i t e n r e i c h e n Ohne Gottes Hilfe kommen wir nicht an.

Bo bez pomocy Bożej nie zajdziemy nigdzie. Ale z jego pomocą i tą p o m o c mamy zawsze do dyspozycji. A bezbożny? Er hat niemanden, der für ihn spricht, der sich für ihn müht. Nie ma nikogo, kto by za niego mógł się w stawiać kto by za niego się, o niego się troszczył. Er w i n o t ja? On odrzuca Boga. Er winien h e r Jesus, ja nie.

On nie chce pana Jezusa. Unmöglich kann er gerettet werden. Niemożliwe, by taki został zbawiony. Ojciec troszczy się swoją winnicę. Tak, mamy tutaj w Ewangelijana i w 15 rozdziale. Gott bemüht sich um die, die erettet werden. Bóg troszczy się o tych, którzy są zbawieni. Tak też czytamy w 1 Piotra 4.

なので、いつも15、2つの間にか何かが、とても大なものが、も大きなものが、とてに大きなもが、とても大きなものが、とても大きなものが、とても大きなものが、とても大なものが、とても大きなが、とても大なも

Taka odnoga czy taka gałąź, która co do zasady nigdy nie daje o w o c u nigdy nie w y daje plonu. I to jest ktoś, kto nazywa się chrześcijaninem, ale nie ma życia z Boga.

Taki ktoś nigdy nie może przynieść owocu. On ma może chrześcijańskie wyznanie. On ma może chrześcijańskie wyznanie. On j s t vielleicht getauft mit der christlichen Taufe. Może jest tym krztem kościelnym ochrzczony. Może jako dziecko. Ale nie ma życia. On nie może wydać owocu dla Boga. I ojciec odcina taki, taką latoroś ludzkość.

何が起こるのかと、今、6の時点で、私たちは死6者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者の死亡者のの死の死亡

I ojciec zabiera go z tego miejsca, gdzie jest świadectwem na tej ziemi, gdzie byłby świadectwem na tej ziemi. t a k t o z u a g e n Ich kann dich hier auf dieser Erde n i e t m e gebrauchen, j a <słyska> t e u g n i s für m i c a k obrazowo w i ą c ojciec mówi d niego: Nie mogę już Ciebie tutaj używać jako świadectwa dla mnie na tej ziemi.

Taka osoba nie idzie na zwinięcie. Ale Bóg zabiera taką osobę z tej ziemi. Przykładem na to jest, są Dzieje Apostolskie V rozdział: Ananias i Safira. Bóg obrazowo mówiąc powiedział:

Nie mogą Was więcej używać na tej Ziemi jako świadectwo. Nie możecie być świadectwem dla mnie. I oni zmarli. o Nie n i stracili ą zginieni, nie s życia wiecznego. Ale tutaj na tej Ziemi Bóg nie mógł ich więcej wykorzystać. Drugi przykład mamy w 1. Korinthian 11. Da schreibt Paulus.

11時30分。

でいるから、人々が死いるから、人々が死んでいるから、人いるから、人々が死んでいるかが死いるから、人々いるから、でいるから、人々

Jest też Latoroś, która wydaje Owoce. I co czyni Ojciec? Er freut sich über diese Frucht. Ale on też chce, aby ona jeszcze więcej o w o c u przynosiła. Und deshalb reinigt、er、diese Rebe. I dlatego oczyszcza t ą Latoroś. Es ist sehr schön, es steht in Vers 2 zuerst, sie bringt Frucht.

To jest piękne, że najpierw jest napisane, ona przynosi Owoce. Dann steht weiter in Vers 2, sie soll mehr Frucht bringen. Vers 2 weiter. Die, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała wistrzy owoc. In Vers 5 steht: Wer in mir bleibt, dieser bringt viel Frucht.

W piątym Wierszu jest napisane wiele owoców. A w szesnastym Wierszu jest, aby owoc Wasz był trwały. Frucht. Owoc. Mehr frucht, więcej owocu. Viel Frucht. Jeszcze więcej. Bleibende Frucht. I trwały owoc. Wir merken, że to jest wachstum w Fruchtringen.

I zauważamy, że tu jest wzrost w tym wydawaniu o w o c u I pytamy, zapytajmy się, c i e ż to jest naszym życzeniem, aby była ta stałość w naszym życiu, abyśmy dawali zawsze ten trwały owoc.、So. Ale nie zawsze tak jest. In u s e r m l e b i b t es m c h a l ein Auf und Ab.

W naszym życiu są ta, jest ta sinusoida. I Wtedy jesteśmy wdzięczni, że mamy Ojca, który się troszczy o nas. I on zabiera z naszego życia to, co nam przeszkadza, aby jeszcze więcej Owoce wydawać. Czasem jest to bolesny proces. Da wird etwas abgeschnitten.

Coś jest odcinane. Etwas, wo die Kraft reingeht, aber es bringt keine Coś, yy, przez co na przykład mamy siłę, ale to nie przynosi owocu. Wenn so etwas in unserem Leben geschieht, manchmal nimmt Gott uns etwas weg.

Jeśli taka rzecz ma miejsce w naszym życiu, to Bóg nam to czasem zabiera. I wtedy nie, często nie jesteśmy zadowoleni. Ale jeśli zauważymy i zaczniemy patrzeć na to Bożymi oczami, to wtedy będziemy wdzięczni, że to On się o nas troszczy. On c h e że wir mehr f c h t że i e

On pragnie, abyśmy więcej, abyśmy dużo i abyśmy więcej owoców przynosili. I w trzecim wierszu pan utwierdza uczniów, i mówi, nawet gdy mówiłem o tym, że.

Ojciec、e, odcina te latorośle. Habe, reinigt, I gdy mówiłem, że ojciec、e, o c z y s z c z a latorośle, haben, to nie bójcie się, że teraz zginiecie. Nein, rein,、um、willen, nie, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. da gehen wir

Bo Judasz jeszcze był wśród nich. On nie przyjął pana Jezusa. Er war nur ein Mitläufer. Er war nicht rein. Ale nie był czysty. Ale ci inni byli czysti. Oni uwierzyli w niego. Oni byli w kompanie. hatten sich bekehrt.

o n I się nawrócili. I teraz o nie n i musieli się jakby kąpać po raz drugi. Ale nogi musiały być umyte. To, co brudzi się najbardziej w czasie、e, p ę d r ó w k i musi być oczyszczone przez Słowo Boże, przez Wodę s ł o w a Bożego. Der Herr Jesus erinnert die Jünger jetzt daran: Ihr seid schon rein.

I Pan Jezus im to przypomina, że Wy już jesteście czyści. Muss, hindert, I nawet jeśli ojciec w Waszym życiu musi coś zabrać coś, co przeszkadza w przynoszeniu owocu euch, rein, to ja Wam mówię, Wy jesteście czyści. Bo słyszeliście i uwierzyliście Słowom mojemu, które głosiłem.

Odpowiedź mamy w Galatian 5. I odpowiedź, w I odpowiedź mamy w Efezjan 4. I odpowiedź mamy w n 4. I odpowiedź mamy w h e b r a j c z y k ó w 13. Otwórzmy te miejsca. Galata 5, Vers 22. Galatian 5, 22. Nur Vers 22.

Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, pewność. Manche Gläubige denken, Frucht für Gott, das sind gute Werke. Ale to nie jest tak dokładnie. Galata 5 zeigt es uns.

Galacjan 5 pokazuje nam. Hier Tutaj nie ma ani jednego dobrego uczynku wymienionego. Hier Ale tu są dziewięć cech pokazanych, które się doskonale były widoczne w życiu Pana Jezusa. Liebe Miłość, czy też radość doskonale była widoczna w życiu Pana Jezusa.

もしおばあちゃんが何かを見ることができるかもしれない。

私たちは、ただのお母さんに会い Aber du weißt, wenn i と h es jetzt n i は、h t mache, dann kriege は、c h eine Strafe.

Ale z drugiej strony wiesz, że jeśli nie pójdę nie odśnieżę, to będę miał jakąś karę. I taki zdenerwowany wychodzisz i odśnieżasz. Der Schnee j s t weg. Śniegu nie ma. Aber in deinem herzen war Ale w Twoim Sercu była taka gorzkość. Du kannst auch den Schnee wegmachen i sagen: Ja, Papa, du hast, du hast mir gestern so geholfen bei den Hausaufgaben, ich mache es gerne, aus Liebe zu Dir.

I możesz też wybrać drugą opcję i powiedzieć: No, Tato, wiesz, ty mi wczoraj tak pomogłeś przy na przykład pracach domowych, że ja ten śnieg chętnie odgarnę, bo cię miłuję. I w tym czynie, który ty zrobisz, czyli odgarniesz śnieg, można widzieć miłość do Taty.

I to jest owoc. Das macht uns 5 deutlich. I to nam właśnie pokazuje Galatian 5. Jeśli Bóg widzi w nas widzi coś, co jest miłością do niego, albo miłością do tego zgubionego człowieka, Et, etwas von den seines Sohnes. jeśli widzimy, widzi na nas pewne c e c h y swojego syna, das ist to jest właśnie owoc dla Boga.

だから、私たちのために何が起きているのか分からない。だから、私たちのために何が t きているのか分からない。でも、いろいろな Aufgaben。

Ale sposób, w jaki my te zadania, które Bóg nam dał, wypełniamy, t o jest właśnie owoc dla Boga. W tym sensie też to widzimy w Efezjan 4. e s c i a p i t Przepraszam, p i ą t y d z i e w i ą t y w i e r s z Bo owocem światłości jest wszelka d o b r o ć i sprawiedliwość i prawda.

W Hebrajczyków 13 jeszcze mamy szczególnego rodzaju aspekt co do o w o c u w Wers 15.、Wiersz. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną to jest owoc wak, r które wyznają Jego imię: frucht des Geistes, owoc ducha, frucht des lichts, owoc światło, światła i frucht der Lippen.

saint a a i n t o r g z「と」と」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よ t e よし」と「よし」と「e し」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「a n と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よ i と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よ e と「よ i と「よ i と「よし」と「よし」と「i し」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」と「よし」

ちょっと一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一

Wielu wierzących, którzy mają sady, opowiadali, mi tyle jabłek, ile w tym roku, to dawno nie było. I teraz wyobraźmy sobie, że idziemy do tej jabłoni. I pytamy się tej jabłoni, droga jabłonio, jak ty to zrobiłeś, że tyle jabłek wydałaś? Ja, da sagt er, ich habe m i e h angestrengt.

I ta ja b o y n e m o d p o w i a d a no tyle trudu i mozołu musiałam przejść. I c o d z i e n n i rano, godzinę wcześniej się budziłam niż ubiegłym r o k Nie, ja byłem tak nie o d p o w i e d a ł e powiedziałaby nam, po prostu zapuściłam korzenie. I moją koronę.

Wystawiłam na słońce. I te jabłka same przyszły. I tak też, p a n j e z u s m ó w i trwajcie we mnie. s t r e k i e w u r z e l fest aus. Zapuszczajcie głęboko korzenie. Bądźcie w tej łączności ze mną. Damit von mir das zu euch fließen kann, was ihr braucht. Damit von mir das zu euch fließen kann.

Aby odemnie mogło płynąć do Was to, czego potrzebujecie. Haltet Euch in der Sonne, der Liebe Gottes, auf. I przebywajcie w Słońcu, w tej miłości Bożej. Und dann d kommt I e Frucht. I wtedy ten owoc przyjdzie. Der e a p f l Bo a u musste m ta jabłę wcale nie trudziła się bardziej niż z zeszłych lat. Der hat nicht schweißperlen auf den Nie c c h h t s w i ß p e r l miała kropli potu na swoich liściach. Aber...

でも、それはそれを持ってくる。でも、それはそれを持ってくる。それはそれを持ってくる。それはそれを持ってくる。それはそれを持ってくる。それはそれを持ってく

Mo możecie można spróbować odciąć jeden, jedną latoroś z krzewu, i nimstrujemy ją od i Francji, gdzie jest o wiele więcej słońca. Thinkstu, jetzt sie noch mehr, noch mehr I teraz sobie pomyślimy, że、no, za chwilę będziemy mieli jeszcze więcej owoców, ale nie będzie ani jednego.

「いまい Jesus」だけでなくても、いまいまいまにおぼす。

5。

Jeśli my w nim trwamy, oznacza to społeczność. Szukamy, by mieć społeczność z Panem. Die Gemeinschaft beim Lesen der Bibel. i i s p o ł e i n s c h a f t beim Beten. Die g e m e i n w c h a f t im Austausch mit ihm, dass wir e z n f a c h mit ihm s p o ł e c h e n Die Gemeinschaft in den Zusammenkünften. Aber dann sagt er Jesus auch.

Ale pan Jezus też mówi, ja będę w was. w A to oznacza objawienie. Er p o z s t uns etwas verstehen v o z seiner Person. Pozwoli, z er in uns, das heißt, wir lernen ihn i e r besser kennen. On w nas, to oznacza, że b e m y go coraz bardziej b ę d z n a w a l i Er s t e l i c h uns vor, in a e m was er ist. On nam się przedstawia, in e m kim on jest.

今日 a この人たちにとっては幸せです。そして、その時ス幸せです。

Pan Jezus mówi, Wy już jesteście czyści. Jakieś Mówi, Nie możecie przynieść owoców, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Er sagt, I zechcie regen. Mówi, Wy jesteście tymi latoroślami. Ale teraz nie mówi. Nie mówi. e nie przynieść możecie

Teraz Sondern er sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt. Ale tutaj mówi, jeśli kto nie trwa jeśli czyli nie we mnie, kto ktoś. mówi, Bisher hatte er gesagt, der Vater kümmert sich. Do tej pory mówił, to ojciec będzie się troszczył. Und ich bin der wahre w e i n s t o c A Ja jestem tym prawdziwym、e, krzewem winnym. Und jetzt sagt er in Vers 6, Mann sammelt diese Reben und wirft sie ins Feuer.

A teraz mówi w szóstym, w bezokoliczniku. Takie zbierają i wrzucają w ogień. Widzimy, jak tu jest zmiana języka. W szóstym Werszu i chodzi o takie, c k t ó r z y nie mają wcale życia z Boga. Zobaczmy.

Wird, oni z w y z n n a i a są na t y m m i e j s c u w k t ó r y m oczekuje się, że się, t e n o w o c b ę d z i e w y d Ale n y a nie mają życia z Boga. I oni przyjdą czy pójdą na sąd wieczny.、Um、a aniołowie są tymi narzędziami, które zbierają i wrzucają w ogień. Jetzt sagte Jezus. Herr Jesus,

Noch wie das geht, in ihm zu bleiben. I teraz panie z u s mówi, jak to można uczynić, by w nim trwać? Wenn, wenn ihr in mir bleibt,

Siódmy wiersz, Jeśli we mnie trwać będziecie. I mówi po pierwsze, jeśli słowa moje w was w trwać będą. A Więc jeśli się będziemy zajmowali jego słowami, to będziemy trwali w nim. A drugim środkiem pomocniczym jest modlitwa. Możemy prosić.

8 Vers:8 e r s 8 Vers: ヴァンディング・オイケズ・マイ、right. <V III. S 2>、ヴァンディング・プロシー・ロシー・エイド・オブ・スイ・エイド・ウォッド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アン

私は非常に感謝しています。私は非常に感謝しています。私は私を持っていることをしています。私は私をうっていることをしています。

Ale tutaj Pan Jezus mówi, Ojciec będzie uwielbiony przez Was. Namlich dann, wenn Ihr viel Frucht bringt. Mianowicie wtedy, gdy będziecie wydawali wiele owoców. Was ist das eigentlich? Der Vater wird verherrlicht. Co to w ogóle znaczą te słowa? Ojciec będzie uwielbiony. Jemanden verherrlichen bedeutet, seine herrlichen, seine guten Eigenschaften ans Licht zu stellen. Kogoś uwielbiać, to oznacza te Jego.

Przymioty, jego dobre przymioty, objawiać, pokazywać je, wystawiać je na widok. Jeśli ich einen Menschen verherrlichen will, groß machen、ja、will, jeśli ich chce wysławiać, uwielbiać jakiegoś człowieka, dann erzähle ich, was er gut kann. To wtedy opowiadam, co on potrafi. I wtedy ci, którzy słuchają, to wyrabiają sobie.

Takie dobre wyobrażenie o tym, śpim, o tym kimś. Na przykład ktoś umie dobrze gotować, czy inny ktoś dobrze grać na penile. Następny dobrze naprawiać samochody i cokolwiek byśmy mogli tutaj wymienić. I jeśli o tym będę tak długo opowi czy będę o tym opowiadał, to wtedy.

w a jak jest wywyższany czy uwielbiany Bóg Ojciec? Indem etwas von seinen herrlichen Eigenschaften sichtbar gemacht wird. Przez to, że będziemy coś z jego tych、e, cech opowiadali i、e, pokazywali to. Von seiner Liebe. Na przykład coś z jego miłości.

Z jego świętości, z jego łaski i sprawiedliwości. I pan j e z u s te właśnie cechy Boże, doskonale wywiódł na światło. Ale my też to możemy to zrobić. A zrobimy to przez to, że wydajemy owoce. I obszernik, i się i to ten to zakończył zakończył Pan Jezus e s

I pan Jezus kończy ten y, urywek i myśl, mówi o sobie. Er hatte davon gesprochen, welche Hilfsmittel wir haben. e mówił, jakie środki pomocnicze mieliśmy do tego. Er m ó w i jak ojciec jest uwielbiony. I teraz mówi coś, c o się jego dotyczy. Sagt, wenn ihr Frucht bringt, dann seid ihr meine Jünger.

I jeśli wy będziecie o was wydawać, to jesteście moimi uczniami. Jakaż to jest radość dla Pana j e z u s a gdy na tej Ziemi są ludzie, których można rozpoznać jako jego uczniów. Wir haben g e s u n g e c h brauch d i c Jesus, ja, c h brauch dich. p i e w a l i ś m y w tej piersi, ach, potrzebuję cię. I znalazliśmy. to

私たはあなたたちにとってはあなたたちにとってはあなたたちにとっ i はあなたたちにとってはあなたたちはあなたたちてはあなたたちにとってはあなたたちにはあなたたにとってはあなたとってはたたちにてはあなたたにとってはあなたったたちてははあなたたちにとってはあにとってはった

mówi o czymś, co jego charakteryzuje albo co się jemu należy. I chciałbym tylko taki przegląd zrobić tego. Zuerst in Vers y m w i e r s z u Po pierwsze, w d z i e Wierszu ą t y m w i mówi o mojej miłości. 2. W 10. Wierszu moje przykazania. 3. W Wierszu moje p r i y k a z a n i a

Kolejna rzecz, to nie jest wprost napisane, ale moje posłuszeństwo. o n a Ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego. W jedenastym wierszu moja radość. W j e d s t y m w i e r z u j a r a d o ś W c z t e r n a s t y w i e r s z moimi przyjaciółmi. W piętnastym wierszu.

In 16. Vers、私が私を取り戻す。16. Vers、私の私を取り戻す。私が私を取り戻す。

Ten urywek rozpoczyna się jak mnie umiłował ojciec. Hier steht im nicht das Wort Tutaj w Originale nie ma tego słowa agape. Nikt, że nie jestem w s t a n e im Gegenstand der Liebe etwas Anziehendes zu finden.

人間の愛 e n せ a ことができます。

p r z y Coś, i ą ą g g a j c e c o co jest godne miłości. I mówi Pan Jezus, tak jak Ojciec umiłował mnie, tak i ja Was umiłowałem. I teraz mówi, chwajcie miłości mojej. m o j a miłość. I w tej miłości możemy chwać i ć

Nią się rozkoszować. Jak to jest możliwe, by trwać w jego miłości? Odpowiedź daje wiersz dziesiąty. g e o s a m s e n y ć posłusznym. Seine Gebote halen. p r z e s t r z e g a m y jego przykazań. to trwamy w j e g o m i ł o ś c i j e ś l i nie jesteśmy posłuszni, to nie.

Nie rozkoszujemy się jego miłością, seine Liebe ist immer noch gleich. Bo jego jest taka sama. Wolke, Ale a sama. nasze n i e p o s ł u s z e ń s t w o jest taką chmurą, która wkracza pomiędzy. I Pan j e z u s przedstawia nam się jako ten przykład doskonały. Ja przestrzegałem przy k a z a o j c a mojego i t r w a m w miłości jego. Meine Gebote.

Gibt das nicht den Worten des Herrn Jesus ein Gewicht? Czy to nie nadaje swego rodzaju takiego mocnego znaczenia słowom Pana j e z u s a Der, der so viel für uns getan hat, der sagt, das sind meine Gebote. On mówi, to s ą m o j e p r Zukazania. Wenn du deine Frau lieb hast und sie hat einen Wunsch,

I ona ma jakieś życzenie. I jesteś w stanie spełnić to życzenie. To uczynisz to chętnie, prawda? To jest tylko taki słaby przykład. Pan j e z u s tak wiele dla nas uczynił. Wolen wir nicht gerne das, was er zu uns gesprochen hat, uczynić?

Gehorsam, Czy nie chcemy tego, co on do nas mówił, czynić w posłuszeństwie? Wenn, wenn tun, bleiben wir in seiner Liebe. Jeśli to czynić będziemy, to trwamy w miłości Jego. Und dann haben wir seine Freude in uns. I wtedy mamy Jego miłość w nas.

と、この足を見ることができたら、と、この足を見ること t できたら、と、この足を見 e ことがで r たら、と、この足を見ることができたら、と、この足をできた

I to było radością dla niego. I teraz on mówi do swoich osobiście, tak osobiście. I mówi, wy jesteście przyjaciółmi moimi. Hast du einen guten Freund?

Czy masz może takiego dobrego przyjaciela? To jest coś pięknego, jeśli masz o g o ś takiego. Ale takiego przyjaciela, jak tutaj widzimy, mamy przedstawionego, na tej ziemi nie ma. Czy twój przyjaciel zmarł za ciebie? Hier jest j ktoś, kto mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi.

Ja was tak miłuję, że tam swoje życie nawet dla was Większej miłości nie ma. Więcej nie można dać. I to pan Jesus uczynił. n i e nazywam was już Sługami. Ein Knecht, der muss einfach tun, was sein Herr sagt.

Sługa musi czynić to, co mu pan każe. Obojętnie, czy on to rozumie, czy nie. Czy wydaje mu się to słuszne, czy nie. To nie ma znaczenia. Po prostu musi to wykonać. Ale Jesus sagt hier.

でも、私は私はとてもとてもとてもとてもとてもとて e とてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとても

私たちの意識を持って、私たちの意識を

Wybrani, by być jego uczniami. Auserwählt,、um、frucht zu bringen. Wybrani, by wydawać owoce. So wie der Herr Jesus diese Jünger auserwählt hatte damals. War, er hatte ja viele Jünger. p Ale n u s tak jak on wtedy wybrał tych uczniów, przecież miał ich wielu. Aber、er、hat diese 12 als ich w e u Aber e zwölf Apostel. s l als Ale on wybrał tych Dzieje geht es darum, dass er uns auserwählt hat und uns bestimmt hat, dass wir Frucht bringen. I on.

I c h c z y nas wybrał i postanowił, abyśmy ustanowił, abyśmy wydawali owoc. I ten owoc ma być trwały.

とてもおいが、とてもおいが、とてもおい s と i もおいが、とてもおとてもが、とてもおいが、とてが、とてもお

To przykazuję Wam, byście się wzajemnie miłowali. Der abschnitt fing an, ich habe euch geliebt. abschnitt an, ich fing Zaczął się ten Urrywek, ja Was umiłowałem. Der a b s c h n I t t endet, liebt einander. I kończy się, m i ł u j c i e się wzajemnie. Das soll das große merkmal soll große u n To e den gläubigen, unter denen, die geliebt r sind v n d e ma Herrn Jezus sein. To m być y, ta cecha, widzialna i c h a r a k t e r y s t y c z n a w i e r z ą c h Das leitet über zum nächsten Abschnitt.

I to prowadzi do następnego urywka. In der Welt gibt es Hass und Feindschaft.

W świecie jest nienawiść i wrogość. I to jest ten miejsce, na którym jesteśmy postawieni, aby przynosić owoc dla Boga. Ale tu możemy odczuwać t ą społeczność z Panem Jezusem. I też razem z nami, pomiędzy nami. I możemy być połączeni w miłości. Wir brauchen den Herrn Jesus.

p o t r z e b u Jako e m y p n a Jezusa a j naszego zbawiciela, ale również i po to, by przynosić o w o c I on nas zaprasza: trwajcie we mnie. Ja jestem tu. Macie mnie. I trwajcie we mnie. Bald hole ich e u c zu mnie. A wkrótce wezmę Wam do siebie.

Do chwały, do nieba. Tam nie będzie żadnej przeszkody pomiędzy Wami a mną. Żadnego grzechu, żadnej słabości. Herrlich w i d es e i n für immer r r n j e zu s i n To będzie coś wspaniałego, na zawsze być z Panem Jezusem. Ale już dzisiaj nas zaprasza. Trwajcie we mnie.

Listen.

c h e y o s

So...